Rozmowy w deszczu. Słuchacie Radia Wolne Media w programie Maurycego Hawranka i... Janusza Korczyńskiego. Dziś pozwolimy sobie na taki bardziej luzacki program. Będziemy mówić, jak to się mówi, o wszystkim i o niczym, czyli o medle i powitle. Na początek chcielibyśmy porozmawiać o latających strzykawkach. Jak byś sobie wyobrażał, Janusz, latające strzykawki? No nie wiem... Hmm, coś, jest, jakieś maszynki małe na baterie, coś takiego? No, a wszak e, tak daleko jeszcze nie jesteśmy chyba z techniką. E, chodzi generalnie o to, że e, Fundacja Billa i Melinda Gatesów e, postanowiła e, rozdawać naukowcom e, m, granty na badania naukowe po 100 tysięcy dolarów każdy grant. E, według oświadczenia e, stypendia przeznaczono w celu zbadania śmiałych i niesprawdzonych dotąd sposobów poprawy zdrowia w skali globalnej. Na co byś przeznaczył na przykład, Janusz, te 100 tysięcy dolarów, a Ty je dostał? Może na pomoc Afryce. Dobry pomysł. A tu akurat e, otrzyma 100 tysięcy dolarów Hiroyuki Matsuoki mm, z Uniwersytetu Ichi w Japonii. Mm, postanowił hmm. wykorzystać komary do szczepienia ludzkości, na przykład przeciwko gruźlicy. Komar leci, hmm. leci, leci, patrzy o człowiek, ląduje na ręce, dziab się krewa przy okazji dostarcza szczepionki. Co o tym myślisz? Ciekawy pomysł. Chociaż dosyć kontrowersyjny. Mhm. Na no, tym bardziej, że mogą być z tego skutki uboczne. A odnośnie, skoro jesteśmy szczepionek, nie wiem, czy wiesz, jedna z naszych czytelniczek po przeczytaniu Wolne Media informacji o tym, że 1 sty... od 1 stycznia zniesiono kary za nieszczepienie dzieci, napisała oświadczenie, że ona dziecka nie zaszczepi. I wiesz, co się stało? No słucham cię. No Sanepid jej pogroził. Jeżeli w ciągu miesiąca nie zaszczepić dziecka, e, to zostanie ukarana. No ale tutaj jest, żeby było ciekawiej, czy Toniszka e, zapytała ich, a jaka forma kary w ogóle im grozi, nie? No i się okazało, mhm. że Sanepid nie wie. Nie mają w ogóle, mają jakieś dwa przepisy, dwie ustawy i te ustawy są wzajemnie ze sobą sprzeczne. No i teraz nie wiadomo, jak to się dalej e, potoczy. No a wracając do tego pomysłu ze szczepionkami i komarami, no to ciekawe, czy będą jakieś skutki uboczne. Bo wyobraź sobie, że te komary latają, latają, prawda? Ale szczepionka, jak to szczepionka, może wywołać szok anafilaktyczny. I teraz jak, jak taki komar dopadnie byle kogo, na przykład osobę uczuloną, no to co wtedy? No, będą jakieś objawy, mm -hmm. skutki uboczne. No jedyny no plus... Bardziej, że szczepionki w ogóle nie wiadomo, czy działają. No właśnie, jedyny plus y może być taki, że y wątpię żeby komarom wszczepiali np. przykład timrosa, nie? Słyszałeś o tym? Aluminium rtęć, coś takiego. W 50% jest to rtęć. została ona na szczęście wycofana. No ale aluminium nie. Aluminium dalej można spotkać w szczepionkach. Tak, a jest to ponoć gorsze od tej rtęci. Teraz może przejdźmy do kolejnego tematu. Wyobraź sobie, że mam kuchnię. W kuchni jest, e, lubię sobie czasami soczki pić. No i po, to, poczytajmy, może sobie tutaj, co mamy na tym soczku. Co ty myślisz? No, możesz przeczytać. Słucham. E, jest to sok z herba polu. Piszę na, na etykiecie Malina. Dużymi litrami M. Małą literką A na końcu. E, I mamy tutaj taki skład. A cukier. No to wiadomo. Nie. Lub syrop frutozowy, Woda. No i tutaj mały szok. Zagęszczony sok aroniowy. No to to jest sok z maliny czy z aroni? No ciekawe, ciekawe. Czy no, tak nie wiem, czy wiesz, nie nie czy wiesz no, oczywiście no. jest tutaj napisane, a nie wiem, czy wiesz, że wszystkie metki, jakie są na produktach zamieszczane, składniki w tych metkach opisuje się zgodnie z ilością danej substancji w produkcie. Czyli w tym przypadku mamy największą ilość cukru, potem jest duża ilość wody, no i zagęszczonego soku araniowego. Dalej mamy kwas cytrynowy, regulator kwasowości. Więc co A to jest? Zaraz. Yy, tego cukru jest więcej od wody? No, oczywiście. No. Cukru jest więcej od wody, potem jest woda, potem jest sok sokraniowe i kwas cytrynowy. Wiesz, co to jest? Tak, kwas cytrynowy? No, wiem, wiem. Na no, co to jest? Kwas cytrynowy? Nie. No niż się. Kwas cytrynowy to jest sztuczny odpowiednik kwasku cytrynowego. To nie jest to samo. Aha, kwas cytrynowy. W ten sposób, kwas cytrynowy, to... tak. Lecimy dalej. 50% zagęszczony sok malinowy i w nagieś 0,25%. Ja tego za bardzo nie rozumiem, ale może Ty to wyjaśnisz. Ja sobie. No to chyba powinno pisać, że to jest jednak sok a nie. Sok raniowy z domieszką malin Ale teraz nie wiem, czy mam się trzymać, że jest 0,25% to jest maliny, czy 50% zagęszczonego soku malinowego jest z tych 50% to jest 0,25%. No nie wiem. No i leśmy. dalej. Potem jest kwas askorbinowy, przeciwutleniarz, no i na koniec aromat, pewnie malinowy. Kwas askorbinowy to jest witamina, witamina, C, witamina, no, witamina C. C, ale aromat sztuczny. Czyli, że dodali e, aromatu malinowego, bo było za mało soku malinowego, e, w soku arniowym nazwanym e, sokiem malinowym. <śmiech> no to I myślę, tak to... że już omówiliśmy. Mam przed sobą, wybrałem sobie Nyxusa, jakiś czas temu kupiłem. Jest to gazeta którą, chyba jedyna gazeta, jaką regularnie kupuję. Numer 64, właściwie drugi numer z tego roku, marzec, kwietni 2009. Mam tutaj taką ulubioną rubrykę Wiesi z globalnej wioski. Są tu różne fajne ciekawostki ze świata, o których raczej w mediach się nie przeczyta. No i widzę taki fajny temat. W Chinach hoduje się gigantyczne jarzyny z kosmicznych nasion. Eee, chińska Akademia Nauk od 1987 roku wtedy jeszcze we współpracy ze Związkiem Radzieckim postanowiła zaradzić problemowi głodu w Chinach. No i wymyślili takie coś, że wystrzeliwują nasiona różnych roślin uprawnych w kosmos, poddają tam je działaniu promieniowania kosmicznego, sprowadzają na Ziemię, no i hodują i patrzą co z tego wyrośnie. Część planu. Tak? Wyrastają z tego jakieś wielkie warzywa? No właśnie. Gigantyczne warzywa. Na przykład dynie. Dynie mają 100 kg. Pomidory. Nie, no tutaj sp sp sprawdziłem to wcześniej. News pochodzi Sunday Mirror, Wielka Brytania. 11 maj 2008. Czyli to długo, długo po Ptima No i tutaj wracamy do tych warzyw. Dynie hodują owadze wadze 100 kg. Pomidory 1 kg ogórki 60 cm. A oprócz tego słodką paprykę, brokuły, arbuzy 70 kg. No, tutaj taki arbuz chyba ma więcej, więcej waży ode mnie. Bakłażany 6 kg, chili o długości ponad 20 cm. No oprócz tego, co ja tu widzę, mają też, oczywiście też mają odmianę ryżu i plony są 25% większe niż normalne. Do dnia dzisiejszego wychodowa na 50 nowych gatunków i planuje się 200 kolejnych. Kiedyś wystrzeliwali to rakietami radzieckimi, teraz mają własną rakietę. Xinjiang-8, no i ta, ta, ta, ta rakieta, właśnie satelita, jest przeznaczona tylko i wyłącznie do akcji z nasionami, do niczego więcej. Ciekawe, ale tym się karmi ludzi w ogóle? No, oczywiście karmią tym w 22 chińskich prowincjach, i z tego co tu napisali, eksportują do Singapuru, Tajlandii, Malezji i Japonii. Sama hodowla z kolei wygląda tak, że jak już mają te ziarenka, oni sadzą to na swoich plantacjach i sprawdzają, co z tego wyrośnie. Jeżeli wyrosną jakieś odmiany degeneracyjne, no to oni to niszczą, palą, nie? a jeżeli okaże się, że mają lepszy smak i większą ilość witamin, pierwiastków śladowych, jak na przykład jak cynki, itd. itd no to oni to hodują przez trzy pokolenia, żeby się upewnić, że te cechy są dziedziczne. No i mhm. po tych trzech pokoleniach kierują to na rynek. No ciekawe. No w każdym razie nie wiadomo dlaczego te owoce są gigantyczne. Do dzisiaj nie wiedzą, ale to działa jakoś. No i specjaliści od ochrony przyrody obawiają się, że podobnie jak w przypadku upraw genetycznie modyfikowanych nowe odmiany mogą kryć sobie nieznane zagrożenia. Chciałbyś zjeść taką, taką dużą na przykład, taki duży na przykład pomidor, 1 kg. Chciałbyś zjeść na śniadanie? Ogromny. Ciekawe, czy bym zmieścił na śniadanie, tak jak, jak taki wielki pomidor. No, Trzeba byłoby też duży chleb kupić, żeby to wszystko no, rozprasertować. Całą, całą rodzinę byś tym nakarmił. Mhm, jeden pomidor. No i tak mi się tutaj też kojarzy historia, którą Denika napowiadał. Słyszałeś o olbrzymach w przeszłości. No, słyszałem. No, Tenikan wezmą taką hipotezę, że kosmici kiedyś mieszali się z ludźmi no i ludzkie kobiety rodziły właśnie olbrzymów. No i tak się tutaj zastanawiam, czy to nie ma tutaj potwierdzenia, bo jeżeli ci kosmonauci, a właściwie paleoastronauci przebywali przy taki czas w kosmosie i byli poddawani tym promieniowaniu kosmicznemu, czyli właśnie tam Zdolności rozrodcze nie zostały trochę zmodyfikowane, nie? I po tym, jak weszli w związki z kobietami, czy tam właśnie, też te, te, te, te, te skutki nie dały o sobie znać, nie? No, ciekawa hipoteza. Albo dinozaury. Może kiedyś nie było warstwa osanowej i takie duże to potem rosło. W ogóle mm, słabsze pole magnetyczne było ziemi. No, a słabsze pole, więcej pewnie tego promieniowania się dostarcza. Okay. No ale to są już właściwie spekulacje, tak sobie gdyby mamy, co było gdyby, bo dowodów nie mamy, no ale m, faktem jest, że właśnie nie, nie wiem czy faktem, faktem jest, że w Nexusie w każdym o tym napisali. Z tego co tu widzę m, do Europy jeszcze tego się nie eksportuje e, napisano, że Europa się bacznie temu przygląda. Właśnie nie tylko rządy Europy, ale także Japonii i kraj. Bacznie się temu przyglądają, tak tu jest dokładnie napisane. Ile tych, jeszcze raz, odmian wszystkich jest? 50 nowych gatunków i planują kolejne 200. Chyba wszystkie, wszystkie warzywa i owoce chcą zrobić, gigantyczne. Ciekawe, to No widzę. Tym bardziej, że tak tutaj napisali, planują wyżywić te 1,3 miliarda obywateli i No Bo mają małe tereny uprawne i muszą coś z tym fantem zrobić. Ja już przygotowałem dwa, nawet trzy tematy. Myślę, że teraz porad po ja. No też przygotowałem jeden temat. O czym? O środkach naszych higienicznych w łazience. Medła, szampony. A co z nimi nie tak? Według pewnej pani dermatolog, no myślę, że powiedziała prawdę, do wielu mydeł dodaje się antybiotyki. O czym w ogóle na przykład na składzie nie pisze. Czyli co, jak będę chory, to sobie mogę ugryźć kawałek mydła, zamiast iść do apteki, tak? czy co zadziałało. Takie... No właśnie. No i co dalej? Czy oprócz antybiotyków coś jeszcze w tych szamponach jest i, i kosmetykach? No tak, z ciekawości właśnie sobie sprawdziłem. Sprawdzałem sobie na przykład mydło Arko, Bambino. Bambino to jest dla niemowląt. Mhm. No i tak. W Arko i Bambino znalazłem taki ciekawy składnik. Był to dwutlenek tytanu. Czyli A co to jest? Okazało się, że jest to barwnik, nazywa się bieltytanowa. Biel no i co się od tego dzieje? Właśnie tutaj y, akurat to nie jest szkodliwe. Potem znalazłem jeszcze jeden taki ciekawy składnik. Nazywa się on disodium distrylobifenyl disulfonat. Nie pomaj sobie języka. <laughs> w każdym bądź razie y, nie znalazłem informacji na polskich stronach na temat tego związku. Trochę na angielskich. I na forach. No, z tego, co na forach pisali, jest to szkodliwy związek, o czym y, klienci po prostu nie wiedzą. Mhm. A bardzo dziwna sprawa też że arko i bambino w ogóle się ryżnią składem, a to jest przeznaczone dla wszystkich, a bambino tylko dla niemowląt. No dziwne. też no, etykietkę przykleili, jest. A co dokładnie ten środek wywołuje? Bo mówi, że jest szkodliwy. No niestety tego się nie dowiedziałem. Aha, czyli tylko powiedziała pani doktor, że jest szkodliwy i tyle, tak? Trzeba jej uwierzyć na słynku. Nie, nie, to było akurat z forów. A ona mówiła o tym, że środki dodawane do mydła mogą powodować trądzik. Hmm. Czyli, że jak się tak, myjesz, to, tak, to, tak. to potem Ci wyskakują różne rzeczy tak, na twarzy. Tak, jeśli ktoś ma problemy z trądzikiem, to powinien <grym> zmienić mydło na szare albo na jakieś naturalne. I wtedy po tygodniu może nawet mniej, po mu te znikać. Wiesz co, skoro jesteśmy przy kosmetykach, mi się przypomniała jedna rzecz. Mam w domu taki szampon. Byłem sobie raz w toalecie. Nie powiem, co tam robiłem i czym się zajmowałem, bo to akurat słuchaczy pewnie nie interesuje. No sobie tak. Zdjąłem okulary. Usiadłem sobie wiadomo gdzie. No i patrzę, patrzę sobie tak z nudów na te wszystkie rzeczy, które tam mnie otaczają. No i mój wzrok utknął, utknął na szamponie Herbal Essence. No i zgadnij, co ja zobaczyłem. No? Uf. Wzorki na butelce układały się w kształt kobiety. Mm, powiedzmy z po, ze świeżczyka porno. E, jak włożę okulary, to widzę wzorki. Jak zdejmuję okulary, widzę kobietę. Nie wiem, czy to ze mną, coś nie tak, czy nie. No, ale Rzadujesz? wziąłem... Nie, nie, nie żartuję. Wziąłem sobie tę butelkę do pokoju, postawiłem na oknie. No i tak sobie chodzę, z, podchodzę do niej i odchodzę, nie? No i jak jestem blisko, widzę wzorki. Jak wychodzę, jestem daleko, widzę kształt właśnie kobiety ze złożonymi nogami. Nawet takie dwie lilie tutaj są wodne. No i ten kształt tych łodyg właśnie tak się układa, takie nóżki. Z drugiej strony butelki jest taka naklejka, która od środka jest pokolorowana. Tam też są różne wzorki. No i te z kolei układają się w kształt nóg. Dodatkowo logo ma, takie, ma taki kwiat w środku. I jest też okrągłe, ten okrąg kształtuje z daleka ręce, a ten kwiat wygląda trochę jak głowa i, i, i tam trochę piersi. Nie? Akurat mhm. myślę, że tu jest działanie podprogowe, nie żebym był jakimś tam seksoholikiem czy coś. Po prostu no, mnie to zaskoczyło, nie? Jak jestem mhm. daleko, widzę kobietę, jest coraz bliżej, to widzę coraz bardziej wzorki. No, myślę, że to ma jakoś działać na podświadomość. Być może prawdopodobne. W wielu, wielu, wielu filmach się stosuje takie... Mhm. No w każdym razie na opakowaniu nie napisali, że to jest jakiś celowy zabieg, czy coś. No tak wracając w ogóle do tych mydeł, mhm. sprawdziłem sobie takie popularne mydło FA. I no tak, się tam w składzie, nie? sodium talowate, sodium kokoate. talowate... Mogliby, mogliby to pisać w ogóle po polsku, nie bo też tutaj mam na szamponie różne nazwy, i ja nie wiem co tam pisze. No właśnie, Zobaczę, właśnie. to jest składnik cl 19140 nie mam pojęcia. No ja tutaj mam właśnie FaCL77891. Mhm. No lecę dalej. Gliceryna, taloacid, cocoant acid i tak dalej. W każdym razie trafiłem na takie taki składnik, który się nazywa w skrócie BHT. No i co to jest? W ciekawości sobie sprawdziłem na Wikipedii. Mhm. Jest to butyla, butylowany hydroksytoluen. Jest to substancja trująca, żrąca i łatwopalna. Serio? To jest lefa, które jest łagodzące. Ponoć. Bardzo dziwne, nie? Czyli substancja, która no tak. ma drażnić i łagodzić, tak? Tak, tak. Może wywoływać, uwaga, Tak, wysypkę, pokrzywę, rzadko duszności, uszkadza nerki. W większych ilościach powoduje nowotwory u, nowotwory u zwierząt laboratoryjnych. Niektórych, z niektórych badań wynika, że może hamować działanie innych rakotwórczych związków. W wielu krajach jest niedozwolony w produktach dla dzieci. A u nas jest dozwolone. Tak, ale to nie jest akurat produkt dla dzieci, tylko dla, dla dorosłych. No ale czyli samo że, to, że, czyli że nerek jest i, ciekawe. Nie? Jeżeli nie wypijesz, to pewnie nie uszkodzić naki. Jest w ogóle dodawany jako antyoksydant do y, tego mydła. Co to jest antyoksydant? Y, wyłapuje wolne rodniki. Aha, no to może po to ma je zrzeć tam, wiesz? Wchodzi do organizmu i zrzuca te wolne rodniki. No w każdym mhm. bądź razie jeszcze znalazłem jeden ciekawy związek. Nazywa się izopropyl y, myristat. Substancja jest to zagęszczająca i natłuszczająca. Stosowana w kosmetyce w dużym stężeniu może właśnie nasilać objawy trądziku i wyprysków. Czyli się zgadza w sumie to, co Pani dermatolog mówił. Aha, czyli że szampony i te mydła wywołują trądzik. Tak. Jeżeli ktoś ma ze słuchaczy problem z trądzikiem, to najlepiej niech odstawi mydło, które ma i weźmie sobie na przykład mydło szare albo spróbuje jakieś inne substancji. Z tego co wiem, można także myć się bardzo dobrze gliną. Białą, białą, zwykłą glinką. Wapnem, taczy, popiołem z ogniska, ale glinką akurat też można się myć. Ja dobrze, tymi... Wysusza dobrze ręce, jak akurat kiedyś byłem na e, pikniku i tam byli właśnie ludzie, którzy zajmują się tam zdrowym odżywianiem, życiem na łonie natury itd., itd. No to oni właśnie preferowali mycie się glinką. Hmm. Mówiłem raz... Omułem raz po starą... Tak? O, no, stare te rzeczy. Stare te narazki. W omułem sobie tym ręce na, na próbę, no i faktycznie miałem suche ręce i to co było, całe brud strzegł. Mm -hmm. Myślę, że do następnego no, w następnej, w następnej audycji moglibyśmy jakiegoś nie wiem, chemika zatknąć, który nam rozszyfruje te wszystkie łacińskie tam nazwy na opakowaniach, nie? No to słuchacze, jeśli słucha nas jakiś chemik, to prosimy, żeby napisał na... E-mail, redakcji. Tak, redakcja Malpa No bo chcielibyśmy też w przyszłości o składnikach produktów, które spożywamy i używamy, porozmawiać. Myślę, że na dzisiaj byłoby to już wszystko. No tak. Takie na do usłyszenia. Do usłyszenia. Program przygotowali Maurycy Hawranek i Janusz Korczyński. Montaż Maurycy Hawranek dla Radia Wolne Media.